Program Drugi Polskiego Radia jest południe. Źródła. Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Dziś przed nami kolejne skarby z radiowego dorobku Anny Szałaśnej. Tym razem poznamy dawne wesele sandomierskie. A już za chwilkę dowiemy się jak było na tegorocznym wiosennym festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie. Dajdyry, uram, daryl darli, alli ty, ta uram, deer alli to, uram, tirillito. Bum, bum, bum, bum, dilly, dajdyry, uram, daryl darli, alli ty, ta uram, deer alli to, dam uram, tirillito. Damdej, damdaral, la, rylli, ty, tamtarhito dam dei dam da la la la du de dam, da dam tarhito em de dam tar tar la la tu ta ho ram da re ri ali ali to sa de dam tar tar la li tu ta ho ra ter Uram darli d r d l i a l bum bum bum bum d l i t a i, t u r a Dam de dam da la la la ruli du de dam tarhito e am dam da la la la ruli du de dam tarhito dam de dam tar taralli tu to ram dare rialli alli to sei dam Nakomita norweska wokalistka synewe Brent Plasen to jedna z bardzo wielu gości festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, który właśnie zakończył się w Warszawie. Impreza należy do największych i najważniejszych festiwali muzyki tradycyjnej w naszym kraju i ważna jest coraz bardziej również dla uczestników z zagranicy. Tym razem festiwal odbywał się pod hasłem Unia Bałtycka, ale nie zabrakło na nim także ukraińskich akcentów. Kapele śpiewacy, tancerze z różnych regionów naszego kraju i ze świata wirowali przez kilka dni i nocy po raz kolejny, zaskakując samych twórców wydarzenia. Opowie nam o tym jak knitel z Fundacji Wszystkie Mazurki Świata, która przygotowała tym razem także koncert poświęcony nadburzańskiemu Polesiu. Co roku jest tak, że festiwal zawsze przerasta nasze oczekiwania. Coś sobie planujemy, mamy jakąś wizję i w zasadzie, no, nie chcę tutaj zapeszać, ale co roku jest tak, że, że to co się wydarza na festiwalu zawsze przekracza nasze oczekiwania w takim najlepszym sensie, że te noce tańca są coraz bardziej takie żarliwe i pełne ludzi, i, I tegoroczna też. No, festiwal się dopiero skończył. Jestem pod wielkim wrażeniem tej nocy tańca, bo rzeczywiście ludzi, którzy umieją tańczyć, to znaczy, którzy są w stanie wejść w ten puls, w to, co my proponujemy na scenie, rzeczywiście tych ludzi jest coraz więcej przychodzą też nowi, którzy przyglądają się i którzy chcą się tutaj jakoś wdrożyć. To jest też bardzo cenne, ale no przede wszystkim to, że właśnie, że ludzie tak, tak się garną do tego tańca. No i że pojawiło się kolejne pokolenie. Tak, oczywiście pojawia się kolejne pokolenie, czyli tacy ludzie no w naszych no nie, ma, nie powiem wnucząt moich, ale... Ale którzy rodzili się wtedy, kiedy dopiero zaczynał się cały ten ruch. To prawda, rzeczywiście są, są dzieci właśnie wychowane już tutaj w, w jakoś tam przez rodziców, którzy, którzy grają, tańczą, bywają na festiwalu. Rzeczywiście to jest coraz więcej tych osób. One przychodzą na warsztaty, a teraz już na starej tradycji już zdobywają pozycje laureatów, bo, bo są świetne. Jest taka gromada dziewczyn właśnie, które córek Różnych znajomych, które, które śpiewają repertuar radomski. Wśród wolontariuszy, zasadniczo wolontariuszami są pełnoletnie osoby, no ale są też wyjątki to są córki tutaj organizatorów lat, nie wiem, 15 może, które bardzo dzielnie też się wkręcają, bo i grają i tańczą. Ale jeszcze coś bardzo ciekawego, o czym chciałam powiedzieć. Oprócz tego, co, co mniej więcej planowaliśmy, że będą bardzo różne kapele, więc ten klimat nocy tańca się bardzo zmienia, że są tańce w kręgu węgierskie, specjalnie to tak planujemy, żeby właśnie były te wspólne tańce, że się zmienia, że są Dudy, a potem są Tęgie Chłopy, a potem Nickel Harpy w tym roku. No, różny to jest, róż, różny charakter. Ale to, co było w tym roku wyjątkowe zupełnie, to był taki desant ukraiński. I w ogóle w tym roku edycja była naprawdę międzynarodowa. I to, czego się spodziewaliśmy, znaczy co roku przyjeżdżają różni znajomi albo ludzie zainteresowani tematem, przyjeżdżają z Austrii, przyjeżdżają z Londynu, ze Szwecji. Zawsze mamy wśród publiczności dużo takich osób. Ale w tym roku, to rzeczywiście przez to, że było właśnie o, duża obecność Szwedów, którzy taką wielką grupą grali na, na, w koncercie i, i w różnych innych sytuacjach, w klubach festiwalowych. To była naprawdę solidna grupa, kilkanaście osób, że była grupa z Estonii, to, to mieliśmy zaplanowane, ale na przykład były dzieciaki z Ukrainy, mówię dzieciaki świadomie bo to są dwudziestolatkowie, którzy przyjechali. Za sprawą naszego kolegi Mateusza Dobrowolskiego, który miał taki pomysł, ma kontakty i na, znaczy na bieżąco jest w komunikacji ze środowiskiem kijowskim i to nie jest takie środowisko, z którym ja się komunikowałam przed laty, czyli zespół Drewo i tam jego przyjaciele, tylko to są dzieciaki, to jest młodzież, która właśnie się garnie do, do muzyki tradycyjnej, która sobie organizuje warsztaty, szkoły, gdzie wszyscy chcą umieć tańczyć. Jest mnóstwo świetnych już muzyków, bębniarzy, skrzypków i Mateusz zaproponował, że może on tak tam zaproponuje, że, że mogą, kto chce, to może przyjechać na Mazurki, a nas z kolei poprosił, żeby im tam jakoś znacząco ułatwić wstęp, żeby to dla młodzieży było dostępne. W rezultacie mieliśmy znowu kilkanaście osób, plus jeszcze mniej więcej drugie tyle to, są, to byli wykonawcy albo tacy, którzy właśnie sami z siebie przyjechali, bo byli bardzo zainteresowani, bo już wiedzą, no krótko mówiąc, ta fala tej wspólnej muzyki, takiej, i takiej naprawdę międzynarodowej, bo tam i, i skrzypkowie ze Szwecji, no wszyscy się dołączali, to było, to było coś niesamowitego. Znaczy, Na mnie to zrobiło wrażenie ogromne, chociaż i wiem co to znaczy spontan na Mazurkach. Wiadomo, że ludzie grają, że inni się dołączają, jeszcze inni tańczą. Wiadomo, tak jest co roku, ale w tym roku to tak przerosło, przerosło moje na przykład oczekiwania. Albo na przykład na warsztacie śpiewu. Ja byłam na warsztacie śpiewu z Ludmiłą Wostrykową, Ukrainką, która miała właśnie pieśni ukraińskie. Była ogromna kupa ludzi, bo to jest tam na tych warsztatach w tej chwili to jest po 30 osób, bo rzeczywiście wszyscy chcą i miejsc brakuje. I aż się zdziwiłam, że wokół mnie siedzą ludzie, którzy naprawdę mówią różnymi językami, że śpiewają te pieśni, że tu słyszę, że ktoś powtarza za ludą i że to muszą być ukraińskie dziewczyny, że są Litwinki, którym trzeba tłumaczyć po angielsku, że są właśnie też goście z tej Skandynawii. No taki się zrobił tygiel. Walkach wokół tych, tych takich kuluarach fortecy, gdzie zawsze się organizują grupy, które grają razem i tam i, i, i inni tańczą. W tym roku taki właśnie kipiał tygiel wielu, wielu, wielu kultur, wielu narodów i rzeczywiście, no a dla mnie to jeszcze, tym bardziej, że to ta, takie dzieciaki ukraińskie, ta młodzież, no to tym bardziej człowiekowi tak po prostu no serce bije, że, że, że fajnie, że oni tutaj mogą tak sobie odreagować, no bo, no bo cała ta noc tańca to jest po prostu kipiąca radość, to jest kipiące szczęście z ludzi. Tak bardzo potrzebne, widać, że, że, że po prostu wszyscy czekają na to, żeby, żeby tak się wyluzować i, i cieszyć się przez te ileś godzin tańcem i w ogóle tą całą sytuacją. No i jeśli chodzi jeszcze o te akcenty ukraińskie, to koncert, który przygotowywałaś bardzo bliskie Tobie, Polesie i Twoim przyjaciołom. Czy to była bardziej premiera, czy po prostu spotkanie tych, którzy się tym Polesiem od wielu lat zajmują w różny sposób? To była premiera, bo w takim składzie jeszcze się nie spotkaliśmy. Natomiast rzeczywiście od kilku lat... Nie bardzo długo, od 20 lat, to ja jeżdżę z moimi tam przyjaciółmi różnymi na Polesie, na Ukrainę, na Białoruś. Jeździliśmy. Od kiedy jest wojna, to właściwie to się zawiesiło, no bo trudno tutaj myśleć akurat o zbieraniu piosenek. Natomiast to nas tak zainspirowało i to dało impuls do tego, żeby więcej, bo już wcześniej też jeździliśmy tutaj na Polesie nad Bugiem, na Polesie Lubelskie, w te okolice, ale tak no, dużo zwiększyliśmy swoją działalność tutaj. Robiłyśmy akurat ze zespołem z lasu, robiłyśmy jeden projekt, drugi projekt w tej okolicy, i projekty polegały na tym, że też poznawaliśmy nowe osoby. Stamtąd, na przykład zespół z Zabłocia, poznałyśmy zespół Jarzębina. Odnowiłyśmy i, i bardzo rozszerzyłyśmy współpracę z panią Karoliną Jadwigą Demianu, którą już wcześniej też znałyśmy, ale tutaj takie się za, zrobiły zażyłe y, y, kontakty. I w tych projektach y, były organizowane takie zgromadzenia, wspólne koncerty. I okazało się, zapraszając, kiedy zapraszałyśmy różnych uczestników, o których nam wiadomo, to znaczy taka myśl powstała, że trzeba zapraszać ludzi, którzy się zajmują tym repertuarem, muzyką z tego terenu. I tak po kolei tutaj jeden zespół, tutaj drugi zespół, tutaj poznałyśmy zespół Dziki Bez, czyli trzech chłopaków z Lublina. Tutaj słyszałyśmy, że Paula Kinaszewska z Anią, Jurkiewicz robią zespół ciekawy, ciekawy projekt, zaświatycze. No w cały czas równolegle z nami, znaczy my pracowałyśmy równolegle z, z Krzysztofem Gorczycą i Agnieszką Szokalą, którzy od lat są zakorzenieni w tym terenie, robią projekty. W tym roku wydali taką płytę cyfrową z nagraniami i to wszystko nie pokrywało się do końca ze sobą, ani repertuar, ani źródła bo jedni mają więcej, no nie mówiąc o takim zespole jak właśnie Błocie, czy, bo jeszcze były dzieci, zespół Zezula z Hanny, młode dziewczynki zespół Zezula z Hanny, które właśnie są uczennicami pani Jadzi Dymiani. Ja mówię pani Jadzi, bo tak się na nią zwykle mówi. I spotykaliśmy się z tymi osobami, kontaktowaliśmy się i w którymś momencie przyszło nam do głowy, że no trzeba by Trzeba by zrobić taki wspólny koncert i wyzwanie było ogromne, bo tych osób, które chciałam zaprosić na ten koncert, to się okazało, że mamy dziewięć zespołów, znaczy dziewiątą osobą jest pani Jadzia, ale cała reszta no to jest naprawdę tłum, jeśli chodzi o jeden koncert dwugodzinny. Jak to wszystko zmieścić, jak ułożyć, żeby te pieśni na przykład, to nie były w kółko śpiewane te same pieśni, bo przecież to jest ten sam region, to były bardzo trudne rzeczy i jakoś ja się do końca bałam do ostatniej chwili, że to się chyba nie uda, ale udało się wspaniale. Takie mam zwroty rzeczywiście, aż, aż się dziwiłam. Ludzie przychodzili i właściwie i, i co chwilę jakieś dobre opinie, że takie piękne piosenki, że taki rozmaity koncert i że taki magiczny, taki zaczarowany, dwie godziny gdzie lecą pieśni jedna za drugą. Nie ma żadnych fajerwerków. Nikt nie tańczy, nie staje na głowie, nic się nie dzieje. Owszem, są dwa wejścia kapeli i to trzeba powiedzieć, że to też robi robotę wspaniałą, bo to był polski Skład Smyczkowy, też projekt naszych wspaniałych kolegów. Niewińscy, Wowaki, znaczy tam Paula Kinaszewska świetnie zagrali. Wspaniale. To ożywiło ten koncert, ale Sama rozmaitość głosów, sam, samo to, że jednak te pieśni dobraliśmy tak, żeby one nie były w kółko te same, tylko żeby to były różne. I jeszcze powiem bardzo ważną rzecz, że one były właśnie różnego pochodzenia. Bo tak jak Zabłocie, czyli takie panie z zespołu Jarzębina miejscowego, znają, mają swoje pieśni lokalne, ale też znają je od swoich starszych koleżanek. Może to jest najwłaściwsza. Powiedzenie, pani Jadzia Demianiuk oczywiście znaje od dziecka i ma je w sobie, jest taką właśnie skarbnicą tradycji, a cała reszta uczy się, Paula Kinaszewska w ogóle, jej mama stamtąd pochodzi, ze wsi Kolano, z tamtych okolic, więc ona może od mamy coś usłyszeć, od ciotek, no to jest też takie, takie już pół drogi między takim przekazem naturalnym, a tym, z zewnątrz z archiwów. Krótko mówiąc, te osoby, te, te, te składy czerpią też z różnych archiwów. Bardzo dużo czerpaliśmy w kilku grupach z archiwum Jana Ignaciuka, które to jest zdeponowane w Muzeum Wsi Lubelskiej i to muzeum nam wspaniało, wspaniałomyślnie udostępniało bez żadnych problemów te nagrania właśnie do tego, żeby poznawać tą, tą muzykę, ale też z, z UMCS-u są nagrania. No, Wszyscy kopią, drążą tam, gdzie można i efekt jest cudowny. Za sieniami, za nowieńkimi, rozwinęło się dziele. to i zaczyna się, to i zaczyna się. U Kasiuni wesele Oj Pan Bóg jej daje Oj Pan Bóg jej daje A tatulo daje Swoją córeńkę Swoją Kasiunię Za Jasieńka wyda Matulu moja, przeżegnajcie mnie toj swoimi rączkami. Tatulu drogi, pożegnajże mnie toj dobrymi słowami. Chciałam ciebie zapytać, jak ty odkrywasz dla siebie i co myślisz w ogóle o tej muzyce, bo długo czekałaś na ten moment, kiedy zwrócisz się właśnie w stronę polskiego Polesia. Tak jednak tutaj wymusiła to na tobie wojna. Jakbyś porównała to doświadczenie Polesia ukraińskiego, białoruskiego z tym polskim Polesiem? Różnica między tym, co dawniej nagrywałam na Polesiu, na Ukrainie, czy na Białorusi, a tym, co spotykamy tutaj, na, w Polesiu Lubelskim. No niestety jest to taka smutna konstatacja, że tutaj prawie nic nie ma. Naprawdę, myśmy w ramach tych projektów pojeździły trochę, szukałyśmy. To znaczy nie zachowało się. Nie zachowało się, to znaczy tak że jeździłyśmy do tych wsi, mając do dyspozycji materiał z archiwum, jeździłyśmy do wsi, gdzie właśnie było najwięcej nagrań wspaniałych, gdzie były cudowne śpiewaczki, cudowne nagrania. I jechałyśmy tam, no nic, po prostu zero, nie ma ani żadnej pamięci tego, że jeśli jest jakaś grupka śpiewająca, to śpiewa przeboje podlaskie z festiwali. Oczywiście nie zjechałyśmy całego świata, świata tamtejszego, ale no już no to jest fakt, że, że osób pamiętających dawny repertuar jest strasznie mało. Czyli, że jednak gro pracy, którą się wykonuje, to jest grzebanie w archiwach, a tam z kolei okazuje się, że te pieśni dawniej, że były tak piękne, one były najczęściej jednogłosowe. Nie, nie tylko, ale jednogłosowe yy, yy, głównie. Więc to jest w ogóle inny, inna uroda, inny typ, to jest zupełnie co innego niż, niż takie pieśni. Chociaż na dwa głosy też śpiewano, ale na przykład śpiewano innym To wiem od pani Jadzi, która bardzo chętnie opowiada, jak to było w jej dzieciństwie. Bardzo lubię ten moment, jak ona opowiada właśnie o tym, że śpiewano tutaj we wsi Dołchobrody, bo jeszcze nie powiedziałam, że ona jest ze wsi Dołchobrody, Oczywiście właśnie kobiety śpiewały, mężczyźni śpiewali, ale śpiewali tak, yy, tak łagodnie, tak jak ona twierdzi tutaj tak po swojemu, a że tam za Bugiem, że słychać było u nich we wsi, było słychać jak za Bugiem kobiety wracają tam z pola czy coś, czyli po tej stronie ukraińskiej I, no i że słychać było taki zupełnie inny śpiew, takie wywody, właśnie no zupełnie inny typ śpiewania, takie jak na Ukrainie. I że one słyszały tą różnicę, bardzo im się to podobało, no ale to było trochę co innego. A podobieństwa? O, to jeszcze od szerzej powiem, że to, co tam zobaczyłyśmy w tym archiwum, które pochodzi oczywiście, to były, czyli to były nagrania robione po wojnie, tam lata 60., 70., i śpiewały panie urodzone przed wojną, czyli w zasadzie to był taki krajobraz repertuaru z przedwojny, z powojny. I to był bardzo różnorodny repertuar, bo tam oczywiście większość to jest śpiewane gwarą. I to też powiedzmy sobie, to w ogóle nie jest jednoznaczne, co to znaczy gwara. To też pani Jadzie opowiada, że u nich we wsi Obrody wszyscy mówili po chachłacku, jak to ona mówi. Inni mówią po naszemu. A pytam się, ale czy to prawosławni tak mówili, czy katolicy, bo byli i prawosławni i katolicy w tej samej wsi, ale wszyscy mówili tym samym językiem, właśnie tą samą gwarą. Natomiast pani Jadzie podkreśla, że już w drugiej wsi to inaczej mówili. Też była gwara podobnej, podobnego charakteru, ale już słowa inaczej się używało. Więc teraz kopanie w tych pieśniach to też jest arcyciekawe. No bo, no, bo różni się wymowa, no bardzo dużo rzeczy się różni. I na przykład niektóre pieśni, takie przyśpiewki weselne, jest, są pieśni, które też są po polsku śpiewane. A są też takie, to a propos podobieństw, są też takie, które no ewidentnie są importem z Ukrainy, po prostu przywiezione zostały. I dla mnie podobieństwa były na przykład takie, że znaczy To, co, co można skojarzyć z podobieństwem, to, były, to było to, że tutaj słyszymy jakąś pieśń, która ma tekst identyczny z tekstem, który my znamy z zapisu 300 kilometrów dalej, ze wsi na przykład Perebrody, gdzieś spod granicy, spod stolina, pod granicy z Białorusią. Niektóre melodie są bardzo podobne, no ale przede wszystkim te wątki właśnie opowieści, te narracje, nawet pieśni weselne, są słowa, pieśni weselnych, no jest, jest gdzieś tam na Wołyniu, czy dalej jeszcze właśnie w stronę tych, tego, tego Polesia przy granicy z Białorusią, no jest wiele takich podobnych wątków, no to jest też bardzo ciekawe. Tutaj się pojawił taki wątek no, cienia tej wojny, która się toczy. Mam wrażenie, że Unia Bałtycka też trochę co innego znaczy w tym kontekście i w cieniu tej wojny, która toczy się w Ukrainie. Czy dobrze o tym myślę? Chyba wymyślając ten, o, znaczy no, zakładając taki temat w ogóle na bieżący festiwal, na tą edycję, to chyba nie bardzo miało związek właśnie z, z sytuacją. Może gdzieś pod skórą, może gdzieś pod świadomości. Natomiast dlatego, że wątek w ogóle ta Unia Bałtycka, temat Unia Bałtycka, to w założeniu był Temat o dialogu, o podobieństwach, o związkach wzajemnych, relacji muzyki tanecznej polskiej z różnych okolic z muzyką taneczną Skandynawii. To jest historia, która towarzyszy Festiwalowi Wszystkie Mazurki Świata w zasadzie od początku. Zresztą na koncercie, który był bardzo długi, ale zawierał bardzo dużo ciekawych rzeczy, na tym koncercie było też kilka takich wspólnych wykonań, że kapela z Łowickiego grała swoją muzykę, a Szwedzi dogrywali, albo odwrotnie, Szwedzi grali Polskę, a, a, a polskie kapele dogrywały z nimi, łączyły się jakoś, czy też właśnie wchodzonym, czy w Kujawiaku. Może takim właśnie Tutaj takim nieoczekiwanym ważnym elementem stała się litwa, i to może być troszeczkę o tym, co ty mówisz, że ta sytuacja właśnie na świecie, sytuacja w naszej części świata, to ma na to ma znaczenie. To, co było takim zaskoczeniem, czy tam takim czymś ponad to, co oczekiwaliśmy, no to była. Grupa Litwinów, wspaniała grupa. Miała być mała grupka śpiewających dziewcząt, trzy dziewczyny, ale do tych trzech dziewczyn jeszcze doszli trzej panowie, którzy też z nimi śpiewali. Potem się okazało, że oni też grają. I to z, jakim, z jaką euforią, z jakim entuzjazmem oni byli, istnieli na naszym festiwalu, jak wszędzie ich było słychać. I z jaką pasją oni śpiewali pieśni ukraińskie. Mogę powiedzieć, że tak jak ja 20 lat temu, kiedy właśnie poznawałam tą kulturę, że tutaj się czuło taką rzeczywiście potrzebę bliskości, potrzebę właśnie jedności, połączenia. Więcej niż zwykle. Zawsze to jest tak, że ludzie potrzebują radości, więc przychodzą tańczyć, śpiewać, wyszaleć się na nocy tańca, poczuć się razem. Ale rzeczywiście z roku na rok w ostatnich latach to bardzo się wzmogło, to znaczy to jest takie jeszcze silniejsze, że, ma, że czuje się w powietrzu tak, taką wielką potrzebę właśnie jakiegoś chwili poczucia wspólnoty, chwili po, poczucia bezpieczeństwa, rozluźnienia takiego, no i to, a w tym roku to właśnie to jest, też to o czym ja mówiłam na początku, że te, te dodatkowe elementy, ta grupa Litwinów, to wszystko tak, no czuję się, że to tak, jeszcze mocniej się czuje tą potrzebę właśnie bycia razem. Wielki Skład Smyczkowy, jedna z wielu formacji, które wystąpiły w tym roku na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, zakończył relację Jagny Knitel z tego wydarzenia. A my powracamy do odkrywania zapomnianych audycji archiwalnych zmarłej niedawno Anny Szałaśnej, wyjątkowej propagatorki autentycznej muzyki ludowej na radiowej antenie w pionierskich czasach. Autorka przemierzała z mikrofonem, z grupami badaczy. Różne regiony, tworząc zarazem zbiory fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, a także wyjątkowe audycje radiowe. Na początku lat 70. dokumentowała i popularyzowała m.in. wesele Sandomierskie. I oto pierwsza część tej opowieści. Kułem, kułem, do niedziele. Kołem, kołem do niedzielę, ja się zjadą przyjaciele: Zjadą, zjadą i uradzą. Zjadą, zjadą i uradzą, za kogo Mary się dadzą. <głos> dadzą, dadzą, za jednego. Dadzą, dadzą za jednego, za jaśnieńka na W izbie dłonki, w nie zarównałaś, a ty ześ się na sameniu nie spodziewałaś, a ty zaś się na sameniu nie spodziewałaś. Przecież my ci z nas zajali Łatwiej nie dzielę, w sieni równo i w izbie równo będzie wesele. Przy niej równo, w izbie równo, i będzie wesele. Otóż i wybieramy się na sandomierskie wesele, jedno z tych, jakiego naocznym świadkiem był Oskar Kolberg przed 120 laty. Tyle tylko, że w owym czasie, a także jeszcze po pierwszej wojnie, wesele trwało cztery, pięć dni, obecnie zamyka się ono w dwóch dniach. Większość fragmentów obrzędowych nie jest już praktykowana, żyją natomiast jeszcze pieśni, które owym obrzędom towarzyszyły. Jest ich tyle, że nie sposób nadać wszystkie w jednej audycji. Należy tu zaznaczyć, że tak jak wszelka twórczość ludowa nie podlega żadnym stałym schematom, tak i wesela nie odbywały się według jedynego ustalonego porządku nawet w obrębie regionu. Wersja, jakiej będziemy świadkami, jest jedną z wielu zapisanych przez Kolberga oraz podanych przez żyjących obecnie informatorów w terenie. A więc zaczynamy. Goście weselni zostali już zaproszeni przez Pannę Młodą z druchnami i przez Pana Młodego z drużbami tydzień temu. Wesela odbywają się zwykle we środę. We wtorek wieczorem schodzą się do jednego z domów druchny, aby dokonać niezmiernie ważnej czynności a mianowicie uwić rózgę weselną, symbolizującą wianek panny młodej. Na środku izby stoi stół, przykryty białym obrusem, a na nim dzieża z chlebem. W chlebie utkwiony zostaje krygołek, czyli wierzchołek sosny, odarty z igieł, wysokości około pół metra. Trzon zwany jest królem, a cztery odnogi to rogi lub rogale, Panna młoda przebywa w sąsiedniej izbie, a druhny, zanim przystąpią do dzieła, śpiewają. Aj, zaczynajmy te rozgawić, zaczynajmy te rozgawić, ma tu do nas Hanusia przyjść. Oj, przyjdzie, przyjdzie i zapłacze. Przyjdzie, przyjdzie i zapłacę dar ja se wianek tracę. Zakukała kukułeczka na śliwie, ty na samaryszce śliwie. Zakukała kukułeczka na śliwie, ty na samaryżce śliwie. Drewniane odnogi oplatają druchny zielonym barwinkiem względnie godzinami. Zieloną rózgę przyozdobiona zostaje kwiatkami i kolorowymi piórkami, zaś na czubku każdej odnogi przytwierdza się jabłka. Dajcie nici, dejcie piżon, niech w szewione kresce Dajcie zielo zielonego do widźwionka rucianego. Uwitą pięknie rózgę przewiązują druchenki kolorową wstążką, a trzon na dole owinięty zostaje białą i różową krajką lub kawałkiem białego płótna z koronkami, tak zwanym ręcznikiem. Gotową rózeczkę wynoszą druchny do komory. Wkrótce po północy słychać za oknem śpiew. To drużbowie, którzy do tej pory zabawiali się w domu pana młodego, przybyli z muzykantami, aby wykupić rózgę od druchenek. Łatwuszcie, łatwuszcie, Łabezą, kapusie, do jak mi łatwo życie, ja uważam, życie. Niemal w tym samym czasie, zjawiają się także starościny, które mają rozpleść warkocz panny młodej. Jedziemy, jedziemy, łatwór Basiu Brota, daj wierzemy, wierzemy w jołeczkę złota. Wchodzą wszyscy do środka, a drużbowie śpiewają. Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus nas, a na wieki wieków, Amen, witajcie do nas. Niechaj będzie pochwalony Jezus i Maryjo, tajkowały tu druhniczki, teraz będę i ja. Zanim rozpocznie się ceremonia sprzedaży rózgi, starościny muszą wykonać swoje zadanie. Na rozpleciny grajcie, Hanusi szukajcie. A gdzieś ci ta ona je w obrudeczku Nie ma rady. Druchny odnalazły pannę młodą i wprowadziwszy ją do izby, sadzają na krześle wśród zgromadzonych. Pomaluś kuru, splatajcie, pomaluś kuru, splatajcie, warkucika nie targojcie, bo warkucik złota piana. Po warku ciego piana, rozpleć sama. Powolutku rozbierajcie, włosików jej nie targajcie, bo z osienia w takiej doli, że ją główka bardzo boli. Z rozczesanym włosem odprowadzają pannę młodą do domu, gdzie czekają ją dalsze przygotowania do ślubu. Na dobranoc druhny śpiewają. Pomiędzy dwoma to poli się ma, to wino. Ej, wino, wino czerwone było, do góry się burzeło. Ej, wino, wino czerwone było, do góry się burzęło. Przyszedł ci do niej ten tatusio i... Daj mi Kasiń, wina. Ja wina nie da mnie wielego mam do wesela go trzymam. Ja wina nie da mnie wielego mam do wesela go trzymam. Przyszła ci do niej ta mamusia i daj mi Kasińku wina. Ja wina nie da mnie wiele mandoru na wesele go schowa. Przyszła ci do niej ta siostrzicka, jej daj mi Kasi i kuwina. Ja wina nie da mnie wiele mandoru na wesele go schowa. Przyszedł ci do niej ten braciszko jej. Daj mi Kasień ku wina. Ja wina nie da mnie wielego. Mam do wesela. słowam. Przyszedł ci do niej ten Jasiń jej Daj mi Kasień ku wina. Kasieńka skoczyła wina, utoczyła piwa. Jasiu, oboje. Kasiunia skoczyła, winka utoczyła, piwa Jasiu oboje. Nastrój powagi zmienia się nieco i zaczyna się targ o rózgę. Dwie lub trzy druchny wnoszą rózgę z komory przy śpiewie. Idzie rózga, idzie za sieni do izby, ustąpcie się ludzie, by nie miała ci zby. Starszy drużba, zwany w okolicach Puszczy Marszałkiem lub Chorążym, Siada na stołku przy muzyce, a druchenki paradując z Rózeczką, wyśpiewują bez końca. Ładna ta nasa różecka, są so nie róże. Chodzą pod nią dwie panienki zgrabne nieduże. Chodzą pod nią dwie panienki zgrabne nieduże. Ładna ta nasa różecka, są so nie jabłka. Zażyła ja turbacy i moja matka. Ładna ta nasa różecka, bośmy ją wili, Ale mało barwieneczku, bośmy kupili, Ale mało barwieneczku, bośmy kupili. Ładna ta nasza są na niej pióry, Ale wy jej nie kupicie, boście mazury. Nie tak łatwo ugodzić się z druchenkami. Targują się, prześmiewają drużbę w śpiewie, Biedak śpiewa tupie cuda zdziwia, A rózgi nie chcą mu dać. Różecka, różecka, co na nie róże, chodzi pod nią, czy panienki zgrabne, nieduże, zanim ja pięknie rózgę uwiła, piła, wypiła. Rózeczka, rózeczka, są na wy ale wy jej nie kupicie, boście cygany. Wreszcie obie strony dobijają targu i Rózga przechodzi w ręce starszego drużby. Tom wygrała, tom wygrała, chorąże go oszukała, ja mu dała pięć patycki, a on mi dał na trzewicki. Tom wygrała, tom wygrała, chorąże go oszukała, ja mu dała pięć roganie, a on mi dał na korale. Dosyć przekomarzania, czas tańczyć. Niechaj będzie pochwalony, tańcować idziemy. Nóżki się nam pokuliły, tańc... prostować będziemy. Starsza panna w idzie, co rózeckę wiła, i ta drugo za rozanią, co ją przystroiła. Starsza panna w idzie, starszy pan nie grojcie, a te młode panieneczki trochę poczekajcie. Śpiewa każdy, co umie. Przeważnie krótkie światówki lub zawiślaki. Ci, którzy nie biorą udziału w weselnych uroczystościach, wybiegli na drogę, aby chociaż popatrzeć. A czego się patrzycie, nie wieziemy z starownicę, Wieziemy se grzeczną panią, druheneczki przed nią nią. A czego się ludzie powychodzili. a czego się patrzycie, kasa się wam przypoliła. A wy łani nie licie. Dałabym ci, dała serca po Ej, żebyś mnie tak kochał jak gołąb samice. To fragment pierwszej części cyklu audycji Anny Szałaśnej o weselu na ziemi sandomierskiej. Naciąg dalszy zapraszam Państwa za tydzień. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zapiski ze współczesności przed mikrofonem Aldona łaniewska wołk Dzień dobry. W tym tygodniu słuchamy wspomnień i refleksji profesora Romualda Leglera. To jeden z najważniejszych polskich architektów, którego twórczość jest nierozerwalnie związana z Krakowem, gdzie profesor zrealizował swoje najważniejsze projekty. Przed nami pierwsza opowieść Romualda Leglera poświęcona okresowi młodości. Co się wydarzyło w moim życiu, że nie zostałem malarzem? No chyba tylko to, że mieli w rodzinie jednego malarza i moja mama świętej pamięci powiedziała jednego wariata w rodzinie wystarczy. I skończyło się to tym, że za radą jakiegoś pana Korolewicza też malarza, ale może nie zbyt znanego, po oglądnięciu moich rysunków, szkiców, które próbowałem pokazać jako dowód, że jestem uzdolniony i mogę na kierunek sztuk plastycznych się starać, powiedział, słuchaj, to, to świetna kreska, to wszystko jest dobrze, będziesz dobrym architektem. W związku z tym mój bunt polegał na tym, że poszedłem na egzamin na Wydział Architektury w Krakowie, nie mając narzędzia do rysowania, bo myślałem, że uda mi się, że mnie wykluczą z egzaminu. Skończyło się, jak się skończyło, druga no, najlepsza z ocen na liście kandydatów. No już wtedy nie było odwrotu, bo dobra dusza pożyczyła mi jednak ołówek i karton biały na desce Zapełnił się kreskami i udało się. W związku z tym muszę powiedzieć, że życie, które wydarzyło się po tym etapie studiów, przekonało mnie, że jednak opatrzność nade mną czuwa. Malarzem byłbym kiepskim pewno. Nie wniósłbym chyba nic nawet do własnego zadowolenia z tego, co robię. A dziś mogę powiedzieć, że pomimo różnych zawirowań, jak to w tym naszym zawodzie bywa, uważam, że satysfakcję mam z tego co wykonuję i z tego, co udało mi się osiągnąć z dowodami pewnego uznania też. Pomimo różnych takich życiowych trudności, które towarzyszyły mojemu studiowaniu, to muszę powiedzieć, że szczęściem było to, że miałem znakomitych profesorów, to w większości jeszcze przedwojennych, pasjonatów tego zawodu i, i, i wybitnych, jeśli chodzi o zarówno o talenty, jak i o... Wiedzę teoretyczną, szczególnie z dziedziny projektowania urbanistycznego, to byli ludzie, którzy umieli myśleć o mieście w sposób autentycznie profesjonalny. Z szerokim spektrum tego zagadnienia, jakim jest projektowanie miasta, i ze świadomością, którą mi przekazali, że pamiętaj, urbanista, tworząc przestrzenie miejskie, kształtuje procesy zachowań ludzkich, kształtuje ich obyczajność, kształtuje ich emocjonalne przeżycia, które no, powodują albo życie dobrem, albo życie złym, konfliktowym lub właśnie spójne, działającym na rzecz pewnej społeczności. No i powiedzieli mi rzecz też najważniejszą, że w całym układzie utworu urbanistycznego wszystkie założenia programowe są istotne, wszystkie wytyczne, które wynikają z różnych infrastrukturalnych poczynań niezbędnych do załatwienia, to jednak układ, kompozycja efektu tego finalnego ze zrealizowanej koncepcji jest społecznie najbardziej odczuwalna i najbardziej skutkująca negatywnie lub pozytywnie na to, co w tej przestrzeni się dzieje z życiem ludzkim, z ich właściwym spędzeniem tego czasu na tym podole ziemskim. Tak się złożyło, że ja może nie, nie, nie doświadczyłem bytowania w osiedlach, które władza ludowa budowała. Miałem tutaj takie doświadczenia, które dotyczyły krakowskiej dzielnicy Nowa Huta, która w pierwszym swoim założeniu była miejskością zdefiniowaną. Natomiast późniejsze osiągnięcia prl w cudzysłowie osiągnięcia, tworzyły takie blokowiska pozbawione wszelkich ich warto walorów kompozycyjnych, i układów, które by tą przestrzeń definiowały w sposób przyjazny dla ludzi. I tam się właśnie rodziło to, co określano potem siedliskiem przestępczości, deprawacji młodych ludzi. I to jest właśnie rezultat tego, jak przestrzeń zurbanizowana, źle zakomponowana, źle wykonana, jeśli chodzi o standard budowlany i źle pomyślana, jako złożoność tej przestrzeni pod względem programowym, infrastruktury takiej społecznej, kulturalnej, bytowej, ale też jakości chodnika, jakości terenów zielonych, to wszystko wpływa na zmianę psychiki młodych ludzi i brak Takiej wiary w to, że życie dla nich może zaoferować coś bardziej optymistycznego, popadali łatwo w przestępczość. To są właśnie rezultaty złej architektury, która takie środowiska kryminalne i zdeprawowane tworzy. No, stara część Krakowa, jak wiemy, no ma swoją. Wybitnie zdefiniowaną twarz, i tutaj reguły podawania miasta, które plan miasta narzucił, jakby z definicji reguł, które wtedy obowiązywały, no to on stworzony został podle tych reguł miejskości, które dzisiaj po części wracają. Mam tu na myśli na przykład teorię 15-minutowego miasta. Jak popatrzymy na długość ulic, na dojścia z ważnych punktów jednego A do B, to tamten dystans się zawiera mniej więcej 300-400 metrów, to jest ten czas kilkunastu minut. I po drodze usługi były również zaplanowane ze świadomością, że te partery budynków mieszkalnych najlepiej dają szansę egzystencji usług publicznych, no bo handel i usługa nie jest wynalazkiem naszej cywilizacji powojennej. To funkcjonowało... Od lat, kiedy ludzie nauczyli się wymieniać dobrami i dzięki temu tworzyć sobie dobro osobiste poprzez usługi, malarstwo, rzeźby, sztukę, co się we Włoszech na przykład wybitnie zapisało w, w, w historii właśnie miast i w ich architekturze. Ja studiowałem bardzo dawno, dyplom obroniłem w 1964 roku. W związku z tym to był czas tego okresu Polski Ludowej, która w niektórych principiach miała dobre hasła, ale w realizacji trudno może winić wszystkich o, posądzać się o złą ale system był tak skonstruowany, że nie, dla ludzi nie robiło się zbyt wiele po to, żeby mieć nad nimi władzę, żeby byli od czegoś zawsze zależni co, co steruje góra. Więc ten czas nie był najlepszy, ale muszę powiedzieć, że Kraków jest specyficznym miastem i udawało się tutaj mimo wszystko stworzyć parę rzeczy architektom. na takich nazwiskach, chociażby profesor czy Juchnowicz, który był współautorem Nowej Huty, pokazać właśnie, że to miasto nie sprzedało się całkowicie filozofii politycznej presji, jaką tworzył Związek Radziecki nad Polską i potrafili znaleźć swoją osobowość również w tych czasach. I też o dziwo wiele budynków wtedy zniesionych było o architektury naprawdę wybitnej. Mogę przypomnieć to nazwisko profesora Rzymkowskiego, który był absolutnym przeciwnikiem tego ustroju. Ustrój socjalistycznej demokracji, która miała przyświecać rozwojowi Polski. No on widocznie był przesiągnięty tym patriotyzmem z lat przedwojennych i, i wiedział, że system komunistycznej władzy nie rokuje niczego dobrego, bo doświadczenia przychodziły ze Związku Radzieckiego i to, jak to wtedy nawet nazywano czerwona zaraza, nie miała zbyt wielu zwolenników, a może nawet bardzo niewielu, tylko tych, którzy z tego akurat nie czerpali korzyści do aktualnych swoich życiowych procesów. No więc profesor Rzymkowski był właśnie przeświadczany o tym, że trzeba wpajać ideały, które młoda polska architektura po odzyskaniu niepodległości czerpała z doświadczeń swoich, studiując najczęściej w takich uczelniach jak Monachium, Pet nawet wtedy w Petersburgu, część studiowała, ale właśnie w Wiedeń. Monachium. Stamtąd Polska nie miała możliwości prowadzenia takiego kształcenia na tym poziomie, więc na szczęście niektórzy mieli szansę wyjechać i studiować tam. I oni stamtąd te wartości przywozili. Dzięki temu mieli możliwość przekazać no chociażby mnie i moim rówieśnikom z punktu widzenia swojego osobistego przekonania, że ten kierunek, który oficjalna rządowa ekipa lansowała, że jest niesprzyjający człowiekowi, więc. Ogólnie i najszerzej, bo o kogo chodzi w tym, co tworzymy? O człowieka, nie? Zostałem na uczelni. Episod nie trwał zbyt długo. Sytuacja, która się stworzyła, była dla mnie trochę dyskomfortem, bo akurat nie dwóch profesorów po śmierci jednego innego miało jeden i ten sam etat przyznany. Obaj walczyli w której katedrze będzie. I. Okazało się, że jeden i drugi z profesorów zaproponował mnie, żeby przyjść, a ponieważ źle uczelnia czy wydział z jakiegoś powodu oprzeć się z moim profesorem Bigniewem Kupcem, którego studiowałem w, szczególnie w tej katedrze projektowania budynku w rzeczności publicznej, to jego potraktowano zupełnie jakby człowiek był, nie wiem, jakimś, mówiąc delikatnie, odpadem. I ja się zobowiązałem do profesora, że tych, którzy doprowadzili, bo tak w podtekście było, że to oni właśnie starając się o etet doprowadzili, żeby go zwolnić z pracy, powiedziałem, że dziękuję panu profesorom. Zresztą pozostałem w przyjaźni z profesorem Cenickiewiczem, który mi je oferował i uznał to za właściwą postawę i nie miał pretensji. A potem robiliśmy jeszcze konkurs razem, Nie niejeden i współpracowaliśmy. Do końca jego właściwie dni Darzył mnie dużym zaufaniem, mieliśmy trzy miesiące przed jego śmiercią taką rozmowę. Walczył o zachowanie Krakowi, tego swojego budynku, którego uważał za jedną z, z najważniejszych realizacji architektonicznych. Prosił mnie w tej rozmowie telefonicznej, żebym postarał się o dbałość o zachowanie tej formy architektonicznej do końca, mimo jakichś tam zmian funkcjonalnych, które były zadecydowane kupnym przez właśnie wcześniej wymienionego Ministra Kultury Glińskiego, tego budynku na potrzeby Muzeum Narodowego. To może jest taki trend trochę nieadekwatny do rozmowy, do tego wątku, który prowadzimy, ale był konkurs architektoniczny na przebudowę. Ponieważ ja profesorowi obiecałem, że dochowam wierności jego kompozycji, i zrobiłem projekt, który nie zgadzał się z warunkami konkursowymi. Oczywiście wykluczono mnie, ale przynajmniej miałem tą satysfakcję, że dane słowo profesorowi i okazuje się, że program dało się zmieścić, że nie trzeba było żadnej nadbudowy robić, niszczyć tej figury kompozycyjnej, którą profesor uważał za najcenniejszą. Nie tylko same elewacje, tylko właśnie cały układ kino kijów, hotel Krakowia i ta część restauracyjna, że one w swojej strukturze przestrzennej stanowią nienaruszalny układ, że jak się zmieni choć jeden z tych elementów, to, to wiadomo jeden fałszywy dźwięk i kompozycja leży, prawda? Profesor Zbigniew Kupis był dla mnie ważną osobą, trochę może przez związki jakieś tam rodzinne, bo w ogóle znalazłem się tutaj zerwowa, w związku z tym cała tam rodzina przebywała, no i on też miał tam związki, w związku z tym się jakoś, nie wiem, jako krajanie niemalże polubili i on od pierwszego mojego kontaktu z nim uważał, że Mogę mu służyć pomocą, ale troszkę go zawiodłem, bo, właśnie między innymi, jeszcze w okresie robienia dyplomu brałem udział z profesorem Tęskiewiczem w konkursie i przesunąłem termin obrony. O tym profesor się dowiedział tylko z prośby, że robi, ale nie wiedział, jaka jest przyczyna. Ale przyczyna się. Nie dało ukryć, ponieważ dostaliśmy jakąś nagrodę i wyszło na ja, że ja z profesorem Cęckiewiczem robię konkurs. No. Znakomity człowiek, jako pedagog świetny i może o jego architekturze, może mniej powiem, ale powiem o tym, jak właśnie zachowywał się jako człowiek dbający o wykształcenie swoich studentów. Mnie się udało jakoś, może to nie był wyjątek, ale jak Prowadziliśmy już zajęcia jako asystent po studiach, to on mówił, ty nic nie wiesz o życiu architekta. I wcześniej, jak jeszcze do mnie się zwracał per pan, to mówił, panie Romku, pan wie, co dzisiaj robimy po zajęciach? Idziemy na kawę, pan wie, kto zaprasza. Ja mówię, wiem, pan profesor. Jeśliśmy do jamy Michalika i proszę sobie że tam przy kawie on opowiadał całą swoją działalność, głównie związaną z budową dyni. Nie tyle szkicując różne rzeczy, do tego, ale opowiadam je tam, jak architekt pracuje na budowie, jak działa w, w bezpośrednim kontakcie z wykonawcą, z robotnikiem, jak rysuje nawet gdzieś tam na piasku czy na jakichś kartkach szczegółowsze rozwiązania. E, jakie są procesy pomiędzy inwestorem a architektem na budowie, no bo architekt wtedy prowadził do końca budowę no aż do jego przekazania i. Nie rozwijając y, poszczególnych wątków tego, tych naszych spotkań, które się odbywały regularnie po, po każdych zajęciach, ja doszedłem do wniosku, że zrobiłem bardzo szybko kurs takiego praktycznego wykorzystania wiadomości, które nie są ściśle związane z samym aktem twórczym, ale z możliwością realizacji tego, co na początku przyjmuje papier w szkicu. I w tej idei podziękowałem profesorowi wielokrotnie za to. Jak się drogi nasze już całkiem rozeszły i ja odszedłem z uczelni, o czym wspominałem wcześniej, to postanowiłem mimo zakazów i mimo braku takich formalnych struktur zalegalizowanych przez władzę ludową, pójść na własne śmiecie. Założyłem jakąś taką pracownię. Wszyscy się dziwili jak to się stało, ja też, ale mogłem prowadzić taką działalność i nawet z moimi kolegami ze studiów, czy z moimi asystentami, którzy byli o rok starsi, prowadziliśmy pewne działania projektowe i na tym się doświadczenia nasze w tym czasie kończyły. Był to pierwszy odcinek wspomnień architekta profesora Romualda Leglera. Kolejny jutro o 12.45.